Molium z życia mola książkowego. Rozdział 28. Witam cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium audycji dedykowanej pasjonatom książek, osobom, które tak uwielbiają czytać, jak również o książkach rozmawiać, dzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami itd. Molium jest jednocześnie audycją pamiętnikarską. To jest taką, którą traktuję jako rodzaj głosowego pamiętnika, w którym utrwalam moje subiektywne wrażenia z lektury, przemyślenia na temat różnorakich autorów, czy od czasu do czasu różne czytelnicze około książkowe ciekawostki. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o drugiej części cyklu o Panu Samochodziku Zbigniewanie Zatytułowanej Pan Samochodzik i Skarb Atomaryka. O pierwszej części opowiadałem już jakiś czas temu w Molium, więc jeżeli zagadnienie Cię interesuje lub chciałbyś, chciałabyś zgłębić je chronologicznie, to zapraszam najpierw do odsłuchania tamtego rozdziału. Wszystkie rozdziały znajdziesz na łamach naszej strony internetowej www moliumpodcast.blogspot.com molium pisane przez M jak Mariela na początku i na końcu podcast pisane przez C moliumpodcast.blogspot.com tam znajdziesz wszystkie rozdziały z tym rozdział o Panu Samochodziku Zbigniewa Nienackiego dziś część druga część druga serii tak dla przypomnienia chciałbym jeszcze Rzec, iż ta seria o panu samochodziku jest rodzajem hmm, mojego takiego wykopaliska z przeszłości. To są książki, w których ja zaczytywałem się w czasie szkoły podstawowej i dosyć mocno zapisało się w mojej pamięci, iż były one wybitnie wyraziście w moim guście. Choć nie pamiętałem już za bardzo z jakiego powodu i prawie niczego nie pamiętałem z fabuły. To zapamiętałem, że bardzo, bardzo mi się podobały, Co skłoniło mnie po latach do tego, żeby odkopać je w tysłowiu, powrócić do nich i sprawdzić, czy z dzisiejszej perspektywy nadal te książki byłyby w moim guście bardzo. O ile w ogóle? Hmm. Pojawiały się takie pytania typu, czy dzisiaj będą one w ogóle dla mnie interesujące, czy może jednak okazałyby się zbyt dziecinne, zbyt uproszczone, zbyt trywialne. To wszystko mnie frapowało. I z przyjemnością wielką stwierdziłem, że książki tak, jak najbardziej obroniły się przed czasem, przed duchem czasu, okazując się ponadczasowymi czy uniwersalnymi. To mnie dosyć ekscytująco zaskoczyło i zaskakuje nadal, jak bardzo one są uniwersalne. To nawet nie jest kwestia, że są to powieści młodzieżowe i można by myśleć, że można z nich wyrosnąć. To też jest kwestia, że one były pisane kilka dekad temu i można by się zastanawiać, czy przez ten sam fakt nie będą one zbyt, hmm, że tak powiem, hetero. Zbyt przestarzałe? Hmm. W moim odczuciu okazuje się, że jak najbardziej nie. Że co najwyżej możemy być od czasu do czasu świadomi możemy jako czytelnicy zarejestrować od czasu do czasu jakieś osobliwości tamtejszych, ówczesnych polskich realiów. I tylko tyle możemy co najwyżej to zarejestrować. Natomiast pierwsze skrzypce zdecydowanie gra. Fabuła, przygoda, to, że akcja płynie wartko, oraz przede wszystkim osobliwie, osobliwie, która to osobliwość koncentruje się i skupia przede wszystkim w osobie głównego bohatera Tomasza, takiego nietypowego Indiany Jonesa, skrzyżowania właściwie Indiany Jonesa z Larą Croft i Sherlockiem Holmesem łącznie. I to jeszcze bardzo nietypowego dlatego, jak, dlatego iż jak opowiadałem w poprzednio w Molium kiedy mówiłem o pierwszym tomiku pana Samochodzika Tomasz nie jest takim flagowym przykładem takiego przebojowego detektywa rozwiązującego zagadki, który ma mnóstwo przygód. On owszem przygód ma sporo, owszem ma głowę do zagadek ale z drugiej strony posiada w sobie pewne sprzeczności w charakterze, dosyć, które dosyć wydawałoby się przeczyć, wydawać niespójnymi z tą rolą, jaką gra, jaką on grywa. Czyli innymi słowy, on w ogóle nie wygląda na, na takiego przebojowego Sherlocka, czy Indiana Jonesa. Nie sprawia takiego wrażenia, chociaż jak najbardziej takim jest. Ciekawe zaprzeczenie samo sobie. Ponadto posiada bardzo taką specyficzną perspektywę, manierę czy mentalność, jak to nazwać. Osobliwą bardzo. Trudno ująć w słowach na czym polega ten jego specyfizm. Myślę, że tego trzeba po prostu doświadczyć. Ja mogę tylko nadmienić, kiedy zastanawiałem się nad tym głębiej, jakby można było to sprecyzować słowami, to co najwyżej udało mi się tylko dojść do takich wniosków, że ta jego perspektywa atakuje się lekkością pewną bytu oraz taką, takim romantycznym zamyśleniem, o którym dużo opowiadałem poprzednio w Molium, kiedy opowiadałem o pełnom pierwszej części romantyczne zamyślenie, taka skłonność do przemyśliwania, do zastanawiania się, gdzie nierzadko taki przeciętny człowiek w ogóle przeszedłby obojętnie nad czymś, prawdopodobnie nawet w ogóle by tego nie zauważając. Natomiast tutaj u Tomasza to jak najbardziej go do czegoś pobudza, inspiruje do różnego rodzaju refleksji, zastanowień, zamyśleń niekoniecznie takich jakichś filozoficznych czy coś, on no, dosyć specyficznie hmm, rozmyśla i myślę, że tego trzeba, jak już mówiłem, po prostu doświadczyć, poczytać, gdyż jako czytelnicy oczywiście otrzymujemy tą ekskluzywną możliwość wniknięcia w Tomasza duszę, w jego wnętrze, hmm, dowiadując się nie tylko o tym, co on przeżywa na bieżąco, czego doświadcza, ale i również przede wszystkim dowiadując się, jak to odczuwa, co o tym myśli i w ogóle jak myśli na co dzień. To jest dosyć I to jest dosyć właśnie osobliwe, co tam odnajdujemy. Hm. W tej Tomasza osobowości, w jego charakterze, w jego takim specyficznym stylu myślenia, że tak powiem, stylu podejścia do życia, który go, myślę, wyróżnia mocno na tle wszystkich innych ludzi. Hmm. Stąd praktycznie poprzez tą możliwość wniknięcia bardziej w osobę głównego bohatera, właściwie notorycznego z nią obsowania, bo przecież cały czas poznajemy ten świat, fabułę oczami Tomasza. Poprzez, poprzez to ja zacząłem jeszcze bardziej z nim sympatyzować, gdyż jeszcze więcej tej Tomaszowej perspektywy otrzymałem w drugim tomiku. Chociaż, co ciekawe, istnieje pewna nieprzyjemna analogia. W pierwszym tomiku, mianowicie, na początku, miało miejsce takie dosyć nieprzyjemne, niesympatyczne pierwsze, wrażenie dotyczące osoby Tomka. Opowiadałem o tym więcej poprzednio w MOLIUM, gdzie pierwsze wrażenie było niesympatyczne. On sprawił wrażenie takiego bezdusznego, pozbawionego uczuć cynika, niespecjalnie liczącego się z uczuciami innych ludzi. Natomiast później gdzieś to się tak rozpłynęło, i pokazał to, co ma w sobie bardziej znacznie pozytywnego, co zaczęło zdecydowanie górować nad tym cynizmem, na szczęście, szczęśliwie. Hmm. I już do końca książki pozostał takim bardziej pozytywnym, generalnie. Natomiast w drugim sumie mamy do czynienia, co ciekawe, z analogią, czyli. O ile przez większość książki Tomasz znowu jest takim przede wszystkim pozytywnym sobą z tą swoją osobliwą perspektywą, która bardzo mi się podoba, o tyle sam początek akcji otwiera taka dosyć no, niesympatyczna scena, kiedy Tomasz przeprowadza taką szczerą, bezpośrednią bardzo rozmowę ze swoim młodszym bratem Pawłem, po prostu walans prosto z mostu, co o nim myśli, a nie ma o nim dobrego zdania, delikatnie mówiąc. Hmm. I tak trochę stawiając sprawę na ostrzu noża, bardzo, bardzo krytycznie się na niego temat, wypowiadając prosto w twarz, bez znieczulenia. Hmm. A wszystko dlatego, iż ta osoba młodszego brata Tomka wzbudzała pewne zaniepokojenie, czy wręcz troskę rodziców. W związku z tym, że Paweł wydawał się być nieukierunkowanym w życiu, a wydawałoby się, że już powinien mieć pewne życiowe zapatrywania, o ile nie konkretne, to przynajmniej w jakimś stopniu powinien wiedzieć, powinno być po nim widać, czego mniej więcej chociażby chciał w życiu. Natomiast on się jawił bardziej niezdecydowanym, bardziej niejakim, niepokojąco przeciętnym i to pomartwiło rodziców, którzy zwrócili się z tą sprawą do Tomka jako starszego brata, żeby jakoś wpłynął na Pawła. Jak wpłynąć na niego? To odpowiedź nasunęła się sama poprzez właśnie tą wakacyjną ekspedycję, gdyż drugi Tomik otwiera się przed nami w momencie, kiedy Tomasz jest już właściwie po studiach, skończył właśnie co? I ma do czynienia ze swoimi ostatnimi wakacjami. I zgodnie z tradycją udaje się na archeologiczną wyprawę. Hmm. Więc wydaje się to dobrą okazją do tego, żeby coś z tym pubem spróbować zrobić. Dobrym sposobem na to, hmm. który akurat jest pod ręką. Stąd. Pierwszym wyzwaniem Tomka, tak zartobliwie mówiąc, wydaje się być przekabacenie brata, żeby zgodził się z nim pojechać na tą wycieczkę. I tutaj, co ciekawe, Paweł w końcu daje się namówić moglibyśmy się domyślać zresztą, że no skoro tak, skoro daje się namówić, to prawdopodobnie coś z tego będzie, coś się uda jednak z niego wykrzesać i być może będą z niego ludzie, być może będzie jakiś wręcz 180 stopni zwrot w jego charakterze, to się wydawałoby takie przewidywalne. I owszem, faktycznie okazuje się, że ta wycieczka pozytywnie, dodatnio na niego wpływa. Na co chciałbym zwrócić uwagę, to na to, że ta jej zmiana w jego osobowości wydawała mi się zbyt szybka, zbyt łatwa. I to przez chwilę mnie trochę raziło, że to się wydało takie, wydawało mi się to zbyt uproszczone. Ujmując rzecz psychologicznie, pod kątem jak bardzo realistycznie są odzwierciedlane psychologiczne osobowości poszczególnych postaci. To mi ta zmiana w Pawle wydała się zbyt uproszczona. Kiedy tak wiele na początku było uwagi i akcentu położonego na to, jak bardzo Paweł jest nijaki. i to, to było, przecież ten akcent był położony tak naprawdę w formie tego tej przemowy Tomasza bez znieczulenia po prostu z mostu to wydawałoby się, że Paweł jest takim zatwardziałym zatwardziałym, szarym osobnikiem, że tak ujmę. Hmm. Zatwardziale nijakim, czy zatwardziale nieugięcie przeciętnym. Natomiast tutaj bardzo szybko okazuje się, że po, po wyjechaniu na ten archeologiczny obóz, on się zaczyna zmieniać. Tak szybko, że aż to budzi pewne wątpliwości, hmm. że to jest. To się jawi po prostu zbyt sztucznym, zbyt łatwym, zbyt prostym. To znaczy dla mnie się tak miawiło jako dla subiektywnego czytelnika. Z drugiej jednak strony po namyśle doszedłem do wniosku, iż jestem w stanie właściwie wybaczyć tej książce, że pewne uproszczenie zostało w niej zastosowane. Dlatego, że myślę, że nie o to w tych książkach chodzi, czyli nie o taki wysoki realizm, żeby był szczególnie psychologiczny, ale o to, żeby zaprezentować pewną wartką akcję oraz Tomasza na pierwszym planie. Bo ja myślę, że główne atuty książek o Panu Samochodziku, przynajmniej póki co, na etapie dwóch tomików, to jest wartka akcja i właśnie osobowość Tomka, która jest bardzo specyficzna, jak już mówiłem, taka oryginalna. Trudno ubrać to w słowach, jakoś zdefiniować, najlepiej doświadczyć tego samemu, poczuć po prostu, na czym polega ta specyficzna perspektywa Tomasza. Myślę, że to są główne atuty tych książek. I tutaj dostajemy sporo tej psychologii na swój sposób wnikając w osobowość Tomasza. Natomiast jeżeli chodzi o, o pozostałe postacie, myślę, że nie jest to niezbędnym, żeby aż tak bardzo wnikać, tak jak w takich dorosłych powieściach, w psychologii osobowości. Z drugiej strony przecież nie dostajemy tego uproszczenia do takiego stopnia, który moglibyśmy określić mianem dziecinnego, tak myślę. Myślę, że jest po prostu. Fajnie, że tak powiem. Jest to dobrze wyważone, żeby książka nie była zbyt ciężka, a z drugiej strony, żeby nie była zbyt prosta. Żeby bardziej, bardziej angażowała. Czyli ja odniosłem takie wrażenie, że uwaga czytelnika jest przekierowywana zupełnie inną stronę, nie w psychologię postaci, lecz w stronę akcji, w stronę rozwiązywania zagadek oraz w stronę takiego specyficznego ujmowania życia. Brania życia na specyficzny sposób. Czyli hmm, oczami Tomka. Jak on bierze życie, jak on to odbiera, możesz się dowiedzieć, czytając Pana Samochodzika, wgłębiając się w kolejne tomiki. Możesz tego doświadczać osobiście. W specyficznej perspektywy Tomasza N. Hmm, bo w trzecim tomie, to tak wytraca teraz, uchylałem trąbka tajemnicy, bo już zacząłem niedawno właśnie co czytać trzeci tomik, dowiadujemy się, że nazwisko tomka zaczyna się na N. <śmiech> Kolejna zresztą analogia do autora Zbigniewa Nienackiego. Hmm. W każdym razie faktycznie dużo dostajemy tej perspektywy tomka w drugim tomie, dużo akcji o nieoczekiwanych zwrotach, w samym nawet Tomku dostajemy mnóstwo pomysłów zupełnie niespodziewanych. Takich z gruszki, z pietruszki, nagle z czymś wyskakuje co czyni go osobą zupełnie nieprzewidywalną. Z jednej strony wydaje się spokojny, z drugiej strony potrafi zrobić coś zupełnie, co wydaje się przeczyt temu. Um, co potrafiło mnie nawet miejscami rozbawić, tak na marginesie. Co ta książka jeszcze dobrego dla mnie zrobiła, to kilkukrotnie co najmniej mnie wyraźnie rozbawiła, co zawsze poczytuję za bardzo, bardzo duży plus atut dla powieści. Jeżeli mnie namacalnie rozbawia, to dla mnie to wiele znaczy, wiele mi mówi o jej jakości. Tak samo jak i w tym przypadku zyskuję jeszcze więcej na wartości w związku z tym, że jest ponadczasowe, czyli że nie jest to powieść współczesna, ale jest to powieść, która powstała te kilka dekad temu. Jeśli jej się udaje mnie rozbawiać, to to znaczy jeszcze więcej. Hmm. A jeżeli mnie rozbawiła, może rozbawić wiele innych czytelników. I faktycznie, tak jak mówiłem poprzednio w molium opowiadając o panu samochodziku, jako o całym cyklu, faktycznie coraz bardziej zrozumiałem Wydaje się fakt, iż te książki są drukowane do dzisiaj, są czytane do dzisiaj. Cieszą się po dziś dzień jak najbardziej żywym zainteresowaniem. Co ciekawe, niedawno oglądałem nawet na YouTubie zapis jakiegoś spotkania fanów książek Zbigniewa nackiego, gdzie wcale nie było widać grupy jakichś dzieci czy, czy, nastolatków, tylko normalnie również dorosłe osoby, jak najbardziej, które pochylały się nad kartonem z książkami, zapapowane, zainteresowane, wymieniały się. Widać było zdecydowanie, że ci ludzie lubią to czytać, odnajdują przyjemność w tych książkach. O czym to świadczy? Że dorośli ludzie zaczytują się w tym. To jest kolejna rzecz, która świadczy moim zdaniem o książek uniwersalności. No to jest myślę świetne osiągnięcie pisarskie, kiedy książka jest uniwersalna, trafia do znacznie szerszej liczby odbiorców, niż wydawałoby się stereotypowo, że jest ukierunkowane. Hm. Jak i broni się przed tym duchem czasu, również jak najbardziej skutecznie. To myślę, że są bardzo istotne Informację na temat tej literatury konkretnie, tego skrawka literatury, um, szczególnie tutejszej rodzimej. Zbigniew Nienacki. Hmm. O nim też, swoją drogą, kilka ciekawostek jeszcze powiem nowszych, korzystając z okazji, że podejmuje znowu temat Pana Samochodzika w Molium. Wracając do, do fabuły Fabuła drugiego tomiku koncentruje się, jak już wspominałem, na jednej z takich archeologicznych wypraw, na którą Tomasz wybiera się z bratem, żeby hmm, coś w nim rozbudzić, spróbować go jakoś zainspirować do życia, rozruszać. Hmm. Ale i co ciekawe, nie tylko o Pawła chodzi, bo Paweł tak naprawdę... Początkowo myślałem, że to będzie, skoro Tomek zabiera Pawła ze sobą, to to będzie książka widziana bardziej z perspektywy i Tomka, i Pawła. Że oni gdzieś tam jakoś ramię w ramie w ramie będą szli przez to wszystko. I w związku z czym ta koncentracja na Tomku nie będzie aż tak duża, jak wcześniej. Natomiast w praktyce okazało się, że nie, że Paweł bardziej staje się po prostu jedną z dalszoponowych postaci, jedną po prostu, z, jednym po prostu z bohaterów. Natomiast Tomek jak najbardziej nadal yy, wiedzie, gra pierwsze skrzypce. Yy, jak najbardziej wszystko jest nadal zogniskowane na nim, na jego postrzeganiu i perspektywie. Czyli Paweł faktycznie tam doznaje swojej metamorfozy, ale to się wszystko gdzieś tam dzieje swoją drogą równolegle z liniami różnych i innych postaci, które występują na kartach powieści. Natomiast na pierwszym planie dostajemy Tomka i to jak on postrzega świat. Hm. I to co, co on w ogóle robi na tej wyprawie, a co w ogóle przeczy znowu z stereotypowym skojarzeniom. Tak jak mówi się, żeby nie oceniać książki po okładce, to równie dobrze można by powiedzieć, żeby nie oceniać jej po tytule, bo tytułem drugiego Tomika jest Pan Samochodzik i Skarb Atanaryka. Po lekturze poprzedniej części można by nawet kojarzyć, że w drugim tomiku będzie chodziło o poszukiwanie skarbu zdecydowanie. Bo już w pierwszym był jakiś motyw poszukiwania skarbu. Co prawda nie było to absolutnie intencją głównego bohatera, który niejednokrotnie akcentował to, że jemu Absolutnie nie chodzi o szukanie żadnych skarbów, że on ma zupełnie inne wytyczne, czyli rozwiązywanie zagadek historycznych. O tyle jednak ten motyw skarbu był w pierwszym tomie bardzo wyraźny. Więc po takim przygotowaniu, kiedy dostajemy tytuł Skarb Ateneryjka, to łatwo jest to skojarzyć sobie, że no prawdopodobnie w tej książce będzie chodziło o poszukiwanie kolejnego skarbu, skarbu po prostu. Um, no, co ciekawe, okazuje się, że zupełnie nie. I to jest dla mnie miłe zaskoczenie, gdyż póki się o tym nie przekonałem, to nieco się czułem zawiedziony, że już tak z góry samym tytułem mam zdradzony, spory procent akcji, o czym ta książka będzie, więc jakby sporo niespodzianki mi umyka. Natomiast w praktyce zostałem szczęśliwie zaskoczony tym, iż książka okazała się zupełnie nie pasować do tytułu. To znaczy, do końca tak powiedzieć nie można, gdyż, gdyż okazuje się, że tytuł jest na miejscu, ale zupełnie nie w ten sposób, w jaki może, mogłoby się wydawać. Czyli nie dostajemy w tej książce żadnego poszukiwania Skarbu stricte, prawie, niemalże, niemalże. Wcale akcja nie koncentruje się na motywie poszukiwania skarbu. Natomiast koncentruje się na całej tej koncepcji obozu archeologicznego, czyli obozowo życie, kameralna atmosfera, piękna pogoda, woda, bo to był obóz nad wodą. Hmm. I co tam ma miejsce jeszcze, ten smaczek osobliwych wydarzeń, które mają tam miejsce w związku, w związku z tym, co oni tam robili, czym się zajmowali. różnego rodzaju zagadkowe incydenty mają miejsce. I to gdzieś tam tak naprawdę to rozwija i napędza fabułę, buduje przygody, a nie wątek poszukiwania skarbu. Ten skarb bardziej pojawia się jako... Efekt uboczny, tak bym rzekł, co, co jest dla mnie rozbrajającym, że tak to zostało skomponowane, że ten tytułowy skarb Atanaryka stał się bardziej efektem ubocznym fabuły, której główną osią wcale nie było jego poszukiwanie. Tylko bardziej być może, między innymi, można byłoby ująć, że główną osią fabularną było rozwiązanie zagadki, kolejnej zagadki historycznej, tym razem dotyczącej plemienia gotów, które, jak jedna z hipotez mówiła, kiedyś zagościło na polskich ziemiach. Hmm. Teraz przypomina mi się, że wspominałem, kiedy opowiadałem o pierwszym tomie Pana Samochodzika, wspominałem o warstwie dokumentacyjnej, o takich raportach, że można by ująć, iż powieść Zbigniewa ma takie dwie warstwy. Jedna warstwa to jest warstwa takiej bieżącej akcji, co się dzieje tu i teraz. Natomiast druga warstwa równoległa, równolegle prowadzona przez autora, to jest akcja dziejąca się bardziej w wyobraźni głównego bohatera, zbudowana na kartach historycznych dokumentów oraz detektywistycznej dedukcji. Hmm. Czyli próby wcielenia się w postacie żyjące w przeszłości czy to jakieś postronne, czy to sławne, historyczne, ale generalnie zawsze miało to na celu wejście w czyjeś buty, że tak powiem, żeby nabrać perspektywy innego człowieka, dzięki czemu można by było być może coś rozwiązać, wysnuć jakieś wnioski, dotrzeć do czegoś, rozwiązać jakieś zagadki lub przybliżyć się przynajmniej do ich rozwiązania, czyli taka Strict detektywistyczna praca, poruszenie własną wyobraźnią, dużo empatii hmm. na bazie posiadanych informacji, czyli trzeba pewną wiedzę posiadać. My już z pierwszego tomu mogliśmy wysnuć taki wniosek, że Tomasz posiadał jak najbardziej bogatą wiedzę z zakresu historii, czy to sztuki, czy historii jako takiej. Hmm. Ta jego wiedza czy elokwencja, Pozwoliły, czy pozwalały mu prowadzić takie właśnie dedukcyjne rozmyślania, takie wcielanie się w postacie różnorakie z przeszłości. Raz zagrać jedną, raz drugą, spróbować spojrzeć z różnych perspektyw, hmm. gdzieś tam przez to nieradko zatapiając się w przeszłość po prostu, zagłębiając. I ta warstwa właśnie detektywistyczna, dokumentacyjna, gdzie on próbował jakoś Tomasz to wszystko odwzorowywać, jakoś komponować, układać te puzzle, dopasowywać, wysnuwać wnioski, to ta warstwa nierzadko jawiła mi się nużącą. Głównie przez opisy historyczne jakieś tam. I zadawałem sobie pytanie, czy, czy tak będzie zawsze, czy coś się zmieni w tej materii. Na szczęście tą mnożącą warstwę rekompensowała mi cała reszta w książce. Czyli właśnie ta wartka akcja, która miała miejsce na równoległym, jakby to, że tu i teraz takie nieprzewidywalne jej zwroty oraz ta osobliwa, bardzo atrakcyjna, bardzo w moim guście perspektywa głównego bohatera. To mi rekompensowało to, że od czasu do czasu tam miejscami niektóre opisy historyczne wręcz potrafiły mnie nużyć. Natomiast o czym nadmieniałem poprzednio w Molium, w drugim tomiku to się odmieniło i być może to, był, to była kwestia, jakie to były opisy historyczne, czego dotyczyły. Być może była to kwestia przedmiotu, a nie rodzaju, dlatego, że w drugim tomiku nadal mamy opisy historyczne, ale już od pierwszych kart powieści mnie zainteresowały. Udało się autorowi mnie zaintrygować. Hmm. Od samych już pierwszych zdań. Kolejna bardzo ważna rzecz, bierająca bardzo na korzyść tej książki. Dużo mówiąca... Hmm, o tym, jak dobrze została skomponowana. To, że już od pierwszych zdań udało się jej mą uwagę, że tak powiem. Hmm. Jakby tak skutecznie zawiązać, skutecznie do siebie przyciągnąć i już tak pozostaliśmy przy sobie wiernie i blisko przez całą lekturę. Hmm. Ale to miało miejsce już od samego początku i co ciekawe i zaskakujące, zostało uzyskane dzięki tym historycznym opisom, które wcześniej mi nużyły. W drugim tomiku coś zupełnie odwrotnego. Zaczęły mnie jak najbardziej frapować i intrygować. Wow. Hmm. Totalne zaskoczenie, którego zupełnie zupełnie się nie spodziewałem. Więc brawa dla pana Zbigniewa. <śmiech> Co dalej? Mamy więc tą ekspedycję archeologiczną nad wodą, tak ładnie malowniczo umiejscowioną na polskim Pomorzu. Hmm. I taki właśnie kameralny, sielski, obozowy klimat, to mi się bardzo podoba. Hmm. Takie właśnie, z jednej strony to było nieprzerysowane, to też mi się podoba bardzo, że nie odczułem w tym takiego smaku szpanu, takiej sztuki dla sztuki z drugiej strony nie było nudno i nie było rutynowo tylko tam jak najbardziej się coś działo jak najbardziej było klimatycznie miało to swój urok no i, no i ta perspektywa tą kasy już w ogóle dodawała bardzo apetytu temu wszystkiemu stanowiąc taką aromatyczną bardzo przyprawę aromatyczne komponent. Ale zerknę w dodatki, Co mam tam zapisanego o tym drugim tomiku, o czym chciałbym opowiedzieć. Hmm. O uproszczeniu pod tym kątem psychologicznym już mówiłem, co zobaczyłem zdecydowanie w tym książkom. Um weryfikacja wiarygodności tła popularnego, Tak, to jest, to jest taka rzecz też istotna, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie, jeżeli chodzi o tą detektywistyczną warstwę dokumentacyjną, historyczną, o której już mówiłem, gdzie nierzadko autor sięga po jakieś teksty historyczne, cytaty, czy fakty, informacje, które bardzo wyglądają jak po prostu obiektywna wiedza z jakichś zewnętrznych źródeł, to mnie poczęło frapować, czy ta wiedza jest faktycznie prawdziwa, realistyczna, rzeczywista, czy też może została ona skonstruowana, zainscenizowana niejako na potrzeby powieści. Czyli na przykład, jeżeli autor przytacza jakieś źródło historyczne, to czy to źródło jest faktycznym źródłem, czy jest źródłem wymyślonym? Jeżeli przytacza jakiś cytat, to że znowu, czy cytat jest prawdziwy, rzeczywisty, czy jest wymyślony? Jeżeli pisze o jakichś faktach, które brzmią realistycznie, to czy to są fakty, które moglibyśmy sobie gdzieś tam wygooglać, niezależnie odnajść, deszperać? czy też autor znowu wymyślił je na potrzeby powieści. To nie było dla mnie oczywiste, więc poczęło mnie to coraz bardziej intrygować. Początkowo nie zwracałam na to uwagi, jakoś przymykałem na to oko, ale z biegiem czasu, w związku z tym być może, że było tam tego niemało, zaczęło mnie to coraz bardziej intrygować i w którymś momencie pokusiłem się o sprawdzenie po prostu tego, jednego faktu za drugim. Wziąłem sobie garść przypadkowych faktów, pierwsze lepsze jakieś informacje z tej detektywistycznej, takiej reporterskiej warstwy pana samochodzika i zacząłem je weryfikować, googlując sobie różne rzeczy. I ku mojemu miłemu właściwie zaskoczeniu okazało się, że większość z tych rzeczy udało mi się zweryfikować. Hmm. Co by świadczyło o tym, iż Zbigniew Nienacki na potrzeby swoich książek przeprowadzać musiał dosyć wynikliwe researche, badania, hmm. konstruując drobiazgowe tła fabularne, historyczne do swoich książek, gdzie on tak naprawdę obficie czerpie z tych researchy. To tło nie jest w żadnym razie trywialne czy uproszczone. Dostajemy dosyć drobiazgową raczej, tą warstwę dokumentacyjną czy historyczną i to jeszcze kreatywnie, zmyślnie zmontowaną. To znaczy, nie mamy takiego tylko bezuczuciowego, neutralnego przedstawienia faktów, ale mamy przede wszystkim wyciąganie wniosków. Wyciąganie wniosków, czyli czegoś, czego trudno się doszukiwać w obiektywnych podręcznikach, a za co odpowiada już bardziej inteligentny umysł ludzki. Kreatywność, talent do kojarzenia faktów, do bystrego dopatrywania się zależności, takie rzeczy. Czyli znowu na swój sposób kojarzy się z taką detektywistyczną pracą. I to odnajdujemy w panu samochodziku, przypuszczam w niejednym tomiku, umiejętność wyciągania faktów, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków z posiadanej już wiedzy to okazało się dla mnie interesującym, iż ta wiedza widocznie w większości, przynajmniej procent, jest jak najbardziej obiektywna, rzeczywista, czyli to jest coś niezależnego od fikcji literackiej. Czyli innymi słowy mamy fikcję literacką, owszem, ale osadzoną w realistycznej formule. Kiedy oglądałem najnowsze odcinki serialu z archiwu Mix, takiego kultowego serialu, który posiada wiele, wiele sezonów i po latach został niedawno stosunkowo wznowiony, nakręcono kilka odcinków w formie takiego mini-serialu, dokładniej rzecz biorąc sześć odcinków, to Szczególnie pierwszy z nich zrobił na mnie wrażenie, gdyż osadzono go w, taki, w takiej samej analogicznej ramie obiektywnie prawdziwych informacji, które można sobie w każdej chwili zweryfikować niezależnie od fikcji zawartej w serialu. Czyli jest w tym serialu garść faktów, użyta na potrzeby fabuły tego serialu, ale faktów od tego serialu niezależnych, niezależnie od niego istniejących już jak najbardziej wcześniej, w przestrzeni, gdzie każdy zainteresowany tematyką mógłby dotrzeć do tych faktów za pomocą Google, jak najbardziej, o ile już nie dotarł, bo przecież nierzadko osoby, które gustują w archiwum X, to jednocześnie interesują się tematyką zawartą w tym serialu, poruszaną w nim różnego rodzaju zjawisk paranormalnych, teorii spiskowych itd. Itp. stąd te osoby mogą dosyć specyficznie się poczuć, odnajdując w tym serialu wiadomości, do których dotarły niezależnie na potrzeby własnych, obiektywnych researchy, rzeczy, które się dzieją tu i teraz w rzeczywistym świecie. To te, tych samych rzeczy, tych samych informacji użyto jako integralne komponenty fabuły fikcyjnej, jakiejś tam linii fikcyjnego konceptu w serialu. Co jest świetnym zabiegiem zarówno w przypadku filmu czy książki, jako że bardzo uwiarygadnia tą fikcyjną stronę znowu. Osadzenie fikcyjnej fabuły w rzeczywistej jak najbardziej ramię, w ramię rzeczywistej wiedzy, rzeczywistych, obiektywnych, niezależnych faktów bardzo pozytywnie może wpływać na to, jak będziemy jako czytelnicy czy widzowie odbierali tą fikcyjną linię. Innymi słowy ta fikcyjna linia może nabrać po prostu rzeczywistości, realizmu. Poprzez to, że została osadzona w realnym jak najbardziej tle, w realnym rzeczywistym środowisku rzeczywistej wiedzy i rzeczywistej obiektywnie, do której możemy dotrzeć jak najbardziej niezależnie od tych książek, czyli w środku książek o panu samochodziku, co prawda fabuła ta przygodowa bardziej jest fikcyjna, to jednak warstwa historyczna wydaje się w sporej mierze być obiektywnie rzeczywista, czyli taka, do której moglibyśmy równie dobrze dotrzeć poprzez różnego rodzaju podręczniki historii, na przykład, czy jakieś opracowania. Hmm. Jest innymi słowy coś w tych książkach, co moglibyśmy odseparować i potraktować jako jeszcze jeden podręcznik, Mogą nas, innymi słowy, te książki czegoś nauczyć faktycznie, co moglibyśmy spokojnie wykorzystać na lekcjach historii. Gdyż są to, wydaje się, obiektywne fakty. I to jeszcze ekskluzywność sytuacji polega na tym, że, tak jak już wspominałem, nie dostajemy suchych faktów, lecz okraszone zdecydowanie wnioskami, kreatywnymi wnioskami. Co, co one znaczą? Interpretacją tych faktów, czyli co one znaczą lub co mogą znaczyć. Hmm. Różne punkty widzenia i z taką frapującą interpretacją faktów mamy do czynienia już na samym początku drugiego tomiku, kiedy jest nam zaprezentowany zarys tak zwanej godzkiej sprawy hmm. yy, pewnego problemu interpretacji historii gotów, Goci o sprawa polska. Jak to było naprawdę? Jak to mogło być? Czy goci byli na Pomorzu, czy nie? I jaka była zależność gotów, a ówczesnych plemion natywnych, słowiańskich, tam żyjących? Hmm. Co zresztą, swoją drogą, jest jednym z powodów, jedną z rzeczy, które mnie w książce rozbowiło na macalni, chyba wspominałem, że tej książce udało się mnie namacalnie rozbawić. Kolejna bardzo istotna rzecz, na plus dla powieści. Jeżeli udaje się jej mnie istotnie rozbawić, to tutaj jednym z powodów, dla którego zostało to uzyskane, to była właśnie ta koncepcja postrzegania ludów słowiańskich w dawnych czasach żyjących jako prymitywne i w praktyce bezbronne, która to opinia dosyć pokutowała w stereotypie, a która bardzo się nie podobała Tomaszowi jako osobie żywo zainteresowanej historią. On zdecydowanie nie podzielał takiej opinii i za każdym razem, kiedy stykał się Podobnym odczuwaniem Słowian to coś tam się w nim rozpalało. W którymś momencie nie wytrzymał i zgotował pewne przemówienie jednej z osób podzielających taki stereotypowy pogląd. Przemówienie dosadne, dobitne, bazujące na jego własnej elokwencji, na jego własnej gedzy. Dał innymi słowy no oj dosyć takie też bez znieczulenia podejście bez znieczulenia komunikat dał do wiwatu pewnemu gościowi mocno samą, samą wiedzę i co ciekawe tamta scena sprawiła, że po raz pierwszy począłem odczuwać pewną, pewne zainteresowanie, czy wręcz potrzebę, chęć zdobywania wiedzy w celu bycia również elokwentnym, w celu nabycia, czy, czy jakby poszerzenia własnej elokwencji, czy erudycji. Gdyż te, tej książce udało się um, mnie do tego zachęcić skutecznie. Kiedy zetknąłem się z tą taką sceną, w której, która namacalnie pokazuje, że Twoja elokwencja, erudycja, posiadana przez Ciebie wiedza może być twoim, moim, twoim bardzo praktycznym orężem, bardzo praktycznym atutem w relacjach interpersonalnych. Sporo mieć do czynienia z autorytetartywnością Twoją własną jak będziesz postrzegany. I z tym, żeby nie być po prostu osobą, która kopiuje istniejące status quo, tylko bardziej osobą, która jest zdolna do samodzielnego myślenia. Czyli posiada wystarczająco dużo wiedzy oraz posiada umiejętność jej interpretacji. Stąd przy czym warto zauważyć, że sama, sama umiejętność interpretacji, wyciągania faktów, kojarzenia, inteligencja, błyskotliwość, spostrzegawczość byłyby niczym, bez tego jakby materiału źródłowego, bez tejże wiedzy, czyli trzeba posiadać odpowiednio dużo wiedzy, żeby móc nią później płynnie żonglować w każdej sytuacji, jakoś się odnajdując, mając coś do powiedzenia. To gdzieś tam w jakiś sposób wpłynęło na moją ambicję. Udało się i to mnie zaskoczyło, że, że to się udało. W tej książce udało się coś takiego uzyskać, taki efekt zachęty do zdobywania wiedzy, że sam poczułem, żebym chciał posiadać dużo wiedzy, żeby móc podobnie, płynnie, elokwentnie wypowiadać się w różnych tematach, żeby moja wiedza była moją siłą, tak jak w tym wątku, gdzie Tomasz wyperswadowuje bez litości pewnemu osobnikowi jego stereotypowe postrzeganie Słowian. Jako takich totalnie no, bez nieagresywnych, że tak powiem, nieagresywnych, nie potrafiących o swoje zawalczyć prymitywnych istot. No, ciekawe. I w drugą, jakby w drugą stronę ciekawie się jakby komponuje z zamierzeniem autora, który sam w którymś miejscu stwierdza, że jedną z jego motywacji przyświecających mu w pisaniu tych książek o panu Chodziku było to, żeby zachęcać czytelników, szczególnie tych młodych, do samodzielnego zdobywania wiedzy. Wzbudzać w nich to zainteresowanie po prostu, żywe, nie podyktowane poczuciem obowiązku, tym, że trzeba się do szkoły nauczyć, tylko podyktowane prawdziwą chęcią, niezależną od owego obowiązku tym, że naprawdę masz taką chęć, że naprawdę czujesz taką potrzebę, że naprawdę Cię to interesuje, zdobywać wiedzę, że naprawdę Cię to kręci zgłębiać, zgłębiać, zgłębiać, poszerzać, budować, gdzieś tam węszyć detektywistycznie. Stąd, stąd odnajdujemy w Panu Samochodziku właśnie takie wątki detektywistyczne podejście oparte na obiektywnej wiedzy, które potrafi być inspirujące. I faktycznie nie zainspirowało tylko mnie, gdyż, jak Zbigniew nienacki sam w którymś miejscu stwierdza, dostawał sporo, sporo listów od osób, które wręcz pisały mu, że to jego książki zainspirowały ich do tego, żeby zacząć studiować archeologię czy historię sztuki właśnie. Czyli to coś te książki potrafią poruszać jak najbardziej w ludziach. Skutecznie. Hmm. To dosyć interesująca rzecz dla mnie. Hmm. Inną scenę, tak dla ciekawości fabuły, które mnie rozbawiły, to była scena z Laksigenem. Motyw z, z Laksigenem, czyli kiedy ktoś podpadł Tomaszowi wyrządzając mu jakiś tam niesympatyczny kawał, to pewna dziewczyna, którą on zapoznał podczas tego obozu archeologicznego, swoją drogą, jej historia to też jest w ogóle epicka na swój sposób, to ta dziewczyna wyszła z taką koncepcją zemsty, że Tomasz mógłby się zemścić, dodając taką pigułkę, specyficzną pigułkę, do jedzenia czy do picia dla tamtej osoby, która mu podpadła, w efekcie czego osoba owa powinna rychło poczuć pewne żołądkowe nieprzyjemności. Um, pigułką ową okazał się wspomniany laksigen, tylko że zabawne stało się to, że o ile pierwotnym zamiarem miało być, miała być zemsta na pojedynczym osobniku, o tyle kiedy Tomasz się do tej zemsty przymierzał, tak rozmyślając o tym, jakby miał to w detalach przeprowadzić, to uległ pokusie rozważania, że właściwie to mógłby tak każdego, kto mu podpadnie w jakikolwiek sposób, hmm, wynagrodzić w cudzysłowie, dawkując pigułki wedle tam intensywności przewinienia, czyli kto jak mu podpadł, to tam on zaczął sobie wyliczać, a temu dałbym jedną, temu cztery pigułki laxigenu i tak dalej. To było bardzo zabawne dla mnie. Jak on tak zaczął się nad tym zastanawiać, rozmyślać o tym laxigenie. To świetnie to brzmiało. To była jedna z tych scen, które, które mnie rozbawiły, sposób w jaki zostały opisane przez, przez autora. Hmm. Co dalej? Patrzę, przewiję tatki. Nowe fakty o Tomaszu. Właśnie. Czego dowiadujemy się dalej o osobie głównego bohatera? Poprzednio w Molium zaprezentowałem garść takich faktów, dzięki którym między innymi, dowiedzieliśmy się o tym, że Tomasz, jak już wspominałem, nie jest takim podręcznikowym przykładem Indiana Jonesa tak naprawdę, tylko wręcz przeciwnie. Wydaje się przeczyć temu. Hmm. Z jednej strony owszem ma dużo przygód, jest inteligentny, jest w samym centrum zdarzeń, jest detektywem. Z drugiej, strony, z drugiej strony posiada w sobie cechy, które zdecydowanie wydają się do tego nie przystawać. Tak jak na przykład gdy dowiedzieliśmy się, że nie lubi podróżować chociaż tych podróży jak najbardziej wiele przeżywa, no to dowiedzieć się, że nie lubi podróżować, no to dosyć, dosyć osobliwe zestawienie. Tutaj, czego nowego dowiadujemy się o nim w drugim domiku? To taka garść faktów. Dowiadujemy się m.in. iż pali papierosy. Hmm. Co jeszcze? To, że ma opinię dobrego pływaka. Dowiadujemy się, że nadal bywa cyniczny i przewrotny. Ten cynizm, o którym wspominałem w formie tej nieprzyjemnej analogii pomiędzy drugim a pierwszym tomikiem, że on potrafi być cyniczny do bólu czy krytyczny czasem, na szczęście rzadko, rzadko. to czasem bywa po prostu tylko cyniczny czy przewrotny, dosyć tak specyficznie. Przykładem jest taki oto cytat, kiedy zwraca się do jednej z dziewcząt yy, obozowiczek. Jesteś, Agnieszko, coraz piękniejsza, powiedziała nieśmiało, śmiała sadowiąc się obok niej na drugim stołeczku. Ale jej złość i piękność, jej zalety i wady były mi obojętne. <grym> no to jak może mówić, że jest coraz piękniejsza? <grym> tak, takie coś powiedzieć dziewczynie? A <grym> jednocześnie chwilę później przyznać się do nas tak na ucho czytelników, że w gruncie rzeczy to jest mu to obojętne. To, to nie jest jedyny przykład takiej jego przewrotności. Czasem wręcz gdzieś tam chyba w którymś miejscu powiedział, że powiedział znowu jakiś komplement jakiejś dziewczynie, gdzie ona się zapytała, czy naprawdę tak myśli, to on odpowiedział, że nie, ale chciał, ale chciał jej sprawić przyjemność. <śmiech> Także Specyficzna przewrotność. Hm. Dowiadujemy się jeszcze, że taki ciekawy w ogóle detal. Nienawidzi zapachu gotowanych kalafiorów. Ha. Inna rzecz. Dowiadujemy się, że ma skłonność, on to określa wręcz manią do przezywania. Cytat. Określam ludzi imionami, na jakie moim zdaniem zasługują. Hm. Ciekawe. Teraz w tomiku, który aktualnie czytam, to on właśnie zrobił coś takiego, wymyślając sobie pseudonim kolejnej osoby um, jednej z obozowiczek ówczesnego obozu w tym trzecim tomie, przyzając ją Babim Latem. Gdyż mu się tak kojarzyła po prostu. Tam, dlaczego tak mu się kojarzyła to już opisuję w, na kartach powieści, nie będę w to teraz wnikał, ale faktycznie... Odnajduje to nadal, że od czasu do czasu faktycznie to praktykuje, czyli nadawanie ludziom imion czy przezwisk własnych wedle własnego upodobania. Ta taka drobna część jego specyfiki. Hmm. Dowiadujemy się w ogóle, że po raz pierwszy, jeżeli chodzi o te jego tradycyjne wyprawy archeologiczne, wakacyjne, to po raz pierwszy z perspektywy tego drugiego tomu Wziął udział w takiej wyprawie przed dwoma laty, czyli nie tak dawno w gruncie rzeczy. Ja myślałem, że ta tradycja była dłuższa u niego. Hmm. Dowiadujemy się jeszcze, że nie przepada, delikatnie mówiąc, za młodzieżową gwarą, za slangiem. Cytat jest nawet bardziej dobitny, on to opisuje jako język, od którego dygotałem, jako od zgrzytu szkła po żelazie. <śmiech> Czyli zdecydowana wersja, zdecydowana. Hmm. Dowiadujemy się, że jest nieśmiały, czy sam siebie postrzega jako nieśmiałego. Ciekawa sprzeczność, gdyż sporo rzeczy robił jak najbardziej śmiało i odważnie, ale i w pewnych aspektach Przyznaje się, że nieśmiałym jednak jest. W kontekście, być może, można by się domyślić kobiet. Pisze tak, czy mówi. Był to jeden z moich dawnych, już zapomnianych kłopotów. Gdy, odprowadza gdy odprowadzałem dziewczęta do domu po szkolnych potańcówkach, zwykle miałem co gadać przez całą drogę. Tuż przed bramą domu jednak zapomniałam języka w gębie. Może ongiś moja nieśmiałość, miała w sobie pewien urok. Teraz byłem już tylko śmieszny. Hmm. Ciekawy samokrytycyzm. Ale i interesująca ciekawostka na niego temat. Z tą nieśmiałością. Hmm. Moim zdaniem nadal mu daje uroku. <śmiech> Ciekawe cytat dalej. Coraz częściej dochodzę do smutnego wniosku, że są chwile, w których jestem niepoczytalny. Znowu ten ciekawy samokrytycyzm. To już dostaliśmy w pierwszym tomiku, kiedy mówiłem dokładnie o tym, gdzie, w którym miejscu i w jaki sposób przestałem Tomka postrzegać jako zadufanego w sobie. To stało się wtedy, kiedy on sam przyznał, w jakich on to słowo zrobił czy przyznał się do własnej zarozumiałości, czy coś w tym stylu. Opowiadałem konkretnie o tym w molium poprzednim, o ponu samochodziku cytując. Ale już wtedy był to dokładnie ten sam samokrytycyzm, taki samo, taka szczera ocena, hmm. chociaż czasem może niesprawiedliwa do końca, ale jednak udowadniająca, że jest w nim pewna pokora. Hmm. Ale zdecydowanie już nie takie bezdyskusyjne zadufanie, że on wie najlepiej i, i można by określić go mianem narcyza. Hmm. Zdecydowanie to nie pasuje do takiego konceptu. Coś ilustrującego jego romantyczną duszę. Zachwycała mnie intensywna zieleń trawy i samotność, którą potwierdzał coraz głośniejszy zgiełk ptasich głosów. Byłem sobą. Może śmiesznym, sentymentalnym, ale sobą. Nikogo nie musiałem się wstydzić. Nie bałem się niczy ich oczu. Nie bałem się, że ktoś powie na mnie pozer. Mogłem głośno recytować Petrarkę, wiedząc, że nikt mnie tu nie słyszy. Tak, bo on przebywał na wysepce, którą... Uznał, że jest bezludna. Tak, tak wyglądała, jakby była bezludną. I zaczął w związku z tym delektować się jej naturą oraz recytować sobie na głos wiersz. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Co jeszcze ciekawsze, to mi się kojarzy z jednym z bardziej urokliwych motywów fabuły drugiego domiku związanych z tym, kogo on na tej wyspie poznaje. Mianowicie poznał na tej wyspie pewne dziewczę. Może nie będę za dużo zdradzał, żebyś miał, czy miała niespodziankę, ale co ciekawe, ukrył, postanowił ukryć ten fakt przed innymi obozowiczami. Oni obozowali, tak przypomnę, nad jeziorem. Na tym jeziorku były różne wyspy i właśnie na jednej z tych wysepek poznał tę dziewczynę. Z czym jednak nie podzielił się z innymi, Robiąc im w którymś momencie niespodziankę, otóż postanowił w którymś momencie zaprosić ich na przyjęcie na wyspie. Zakomunikował im to w ten sposób, że zaprosi im ich na taką czarną kawę hmm. na bezludnej wyspie. Jedynym warunkiem jest to, żeby ładnie się ubrali i nie zadawali żadnych pytań taki kontrowersyjny pomysł, bo oczywiście wszyscy się zastanawiali, jakim cudem niby miałby zrobić przyjęcie na bezludnej wyspie. Przecież wydaje się, nie ma żadnych środków do tego. No ale zgodzili się, zafrapowani, pointrygowani, a on ich tam poprzewodził kajakiem, jednego po drugim, porozsadzał i <taki> w którymś momencie zaprezentował im dziewczynę z wyspy jako przynależałą do tutejszych dziewiczych ziem wróżkę, czy, czy jakąś inną istotę ducha natury, ze światów, który jednak jest przyjazny wędrowcom w potrzebie i chętnie ich ugości. Hmm. Urokliwa scena i on tam później nawet przyznał się czytelnikowi, że właściwie to było mu przykro, że jednak nie uwierzyli mu, że ta dziewczyna jest takim duchem natury prawdziwym. Hmm. Też scena na swój sposób urokliwa i mówiąca, czy stanowiąca dobrą ilustrację tej specyficznej perspektywy Tomka. Jego oryginalnych pomysłów, takich fajnych z klimatem podobających mi się. Hmm. Inny cytat, który mi się podoba, jak ładnie ujmuję pewne rzeczy w słowach czasem, mówiąc o innej dziewczynie. Gdyby nie czarne, wąziutkie spodnie i czarne sweter z dużym dekoltem, wyglądałaby jak bizantyjska księżniczka. Hmm. Albo inny cytat, kiedy ustosunkowuje się do Picie herbaty zaserwowanej mu przez jedną z takich dziewcząt. Była naprawdę bardzo ładna. Miał chyba najwyżej 19 lat. Sprawiało mu wielką przyjemność siedzieć na trawie obok jej namiotu i otrzymywać jej rąk plastikowy kubeczek z gorącą, mocną herbatą. To jest jeden ze wspólnych mianowników, dzięki którym utożsamiam się z osobą głównego bohatera. W związku z tym, iż któregoś razu poczułem się podobnie. Otóż któregoś razu, będąc uczestnikiem jednego ze szkoleń pewnej zimy, mieliśmy nam taki zwyczaj, że przyjeżdżając na to szkolenie zawsze był obecny jakiś poczęstunek, można było zrobić sobie gorącej herbatki. Szczególnie, co było przydatne zimą właśnie. I któregoś zimowego wieczoru, kiedy tam trafiłem, pewna również atrakcyjna niewiasta nagle tak znikąd po prostu, nawet nie miałem z nim jakiegoś bardziej bliższego kontaktu, tak naprawdę relacji, to, to po prostu była jedna z uczestniczek grupy. I ta Niewiasta po prostu tak znikąd, ni stąd, ni zowąd podeszła do mnie i powiedziała, że zrobi mi herbatę. Chociaż wcale jej o to nie prosiłem i no totalnie mnie zaskoczyła. To było dla mnie bardzo, bardzo miłe. Taki bezinteresowny gest, hmm, który miał dla mnie swój urok i klimat w związku z tym, że było to po pierwsze bezinteresowne, po drugie zrobiła to Atrakcyjna niewiasta. Hmm. Herbata z rąk atrakcyjnej niewiasty. Bezinteresowny hmm. klimatyczny gest. Współodczuwam tą aurę z Tomaszem zdecydowanie. I potrafię zrozumieć. Co dalej? Hmm... taki inny epicki cytat swoją drogą z samej powieści, który mi się spodobał. Nie wierzę Pani. A Pani odpowiada tak. Mogę sobie pozwolić na luksus Pańskiej niewiary. <śmiech> Też jedna ze świetnych ujęć, tak przy okazji. Hmm. Czy jeszcze coś na temat fabuły bym mógł powiedzieć? Mówiłem już prawdopodobnie o tym, że dla mnie osobiście była dosyć absorbująca, znacząco bardziej niż pierwszy tom. Chociaż pierwszy tom mi się podobał, to drugi tomik znacząco bardziej przypadł mi do gustu. Wraz w związku z tym, że to takie obozowe życie zdecydowanie była koncentracja na takim obozowym życiu, który dosyć mi się podoba jako motyw literacki. W pierwszym tomie tego nie mieliśmy, bo on był bardzo czyli bardziej podróżniczy. Natomiast tutaj dostajemy kameralność w formie tego obozowiska. Praktycznie większość akcji, większość czasu jesteśmy razem z Tomaszem na tym obozie nad jeziorem tak naprawdę i jesteśmy zaangażowani w tamtejsze lokalne zagadki, jakieś intrygujące, frapujące zdarzenia lokalne, Przygody, jakieś psoty, psikusy, które tam są robione, jeden drugiemu robi. No, dzieje się bardzo, bardzo atrakcyjnie i, i fajnie. Nie można się nudzić zdecydowanie. Ma to jakiś swój urok charakterystyczny, klimat i um, jest ciekawie. Natomiast hmm, no i znacznie więcej tego Tomasza dostajemy. To też, to też był powód, dla którego ten tomik znacznie bardziej mi przypadł do gustu, że znacznie lepiej go możemy poznać poprzez to wnikanie w jego myśli znowu, obcowanie z jego perspektywą. Ale czy coś jeszcze z samej fabuły? Myślę, że może nie będę aż tak wiele zdradzał I cała jakby intryga, może to za dużo powiedziane, ale jakby zagadka, zagadka tego skarbu, a ta naryka w bardzo przewrotny sposób wychodzi na jaw. Tyle mogę powiedzieć. W sposób, który totalnie mnie zaskoczył. Hmm. Ale jest interesujące, czemu główny bohater daje swoją uwagę. Gdyż może jak on tam, sam się przyznaje, nie udało mu się wszystkich faktów skojarzyć od razu to jednak potrafi dawać uwagę rzeczom, które dla innych osób mogłoby się wydać znowu tej uwagi zdecydowanie niewarte, zbyt trywialne na przykład. I on to już nie pierwszy raz robi, bo przecież jakby oś fabuły pierwszego tomu była cała przecież zogniskowana wokół tego motywu dawania, dania uwagi czemuś zupełnie trywialnemu wydawałoby się nierozsądnemu. Jak pamiętamy ten skrawek papieru z jakiejś gazety, który rozpoczął całą ałbazińską przygodę w pierwszym tomiku pana samochodzika. Tak samo tutaj okazuje się, że widzimy tą tendencję głównego bohatera w toku akcji, dodawania uwagi rzeczom nie tylko takim, które wszystkich poruszają, ale takim które również wydawałyby się właśnie trywialne i nieznaczące, a z biegiem czasu może się okazać, że znaczenie jak najbardziej miały i to może nawet kluczowe. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Może przejdę do ciekawostek stricte o osobie autora. Hmm. Chociaż część już właściwie powiedziałem. Um, tak, podejście jego do powieści młodzieżowych, a, a innych. Jeżeli słuchałeś czy słuchałaś Molium, w którym opowiadałem o Zbigniewie nienackim, to możesz pamiętać, iż Zbigniew pisał nie tylko książki dla młodzieży, pisał również powieści dla dorosłych, chociażby. To zresztą nie były jedyne rzeczy, które pisał, ale tych powieści dla dorosłych też napisał niemało tak naprawdę i też był z nich znany, nie tylko wcale z Pana Samochodzika. I ja początkowo myślałem, że te powieści dla młodzieży grają taką dalszą rolę w jego twórczości, stanowiąc jakiś taki może co najwyżej bardziej rozrywkowy jej aspekt Natomiast bardziej poważnie on się realizuje, tak myślałem, w tych powieściach dla dorosłych. Natomiast okazało się, że on to zupełnie odwrotnie widział. Mianowicie, owszem, w tych powieściach dla dorosłych on się realizował w jakiś sposób. Na sposób jakby czysto taki literacki, formalny, dorosły, można by rzec. On tam stwierdza, że te powieści dla dorosłych wykorzystywał jako rodzaj takiego nośnika, medium, w którym mógłby zaadresować pewne kwestie, jak on do tych kwestii podchodzi. Hmm. Czyli to, co w czym inni dopatrywali się e, erotyki, powiedzmy, bo na którą był mocny akcent kładzony w tych powieściach dla dorosłych, co mu niektórzy wręcz wyrzucali, przecież tam część krytyków była określała mianem Rotomana, czy, czy nawet inne przezwiska mniej sympatyczne w takim duchu, to on dla niego to była realizacja, dla niego to było tło. Tak jak w Panu Samochodziku, ta warstwa historyczna, dokumentacyjna stanowi tło, żeby jakoś urealniać, urzeczywistniać fabułę, nadać jej jakieś punkty wsparcia, punkty oparcia, na których może się opierać, egzystować, wzdłuż których może się rozwijać. Po prostu preteksty. Tak samo tutaj możemy wysnuć, śledząc informacje o Zbigniewie Nienackim, Możemy wysnuć pomiędzy wierszy taki wniosek, że, że on używał y, tych powieści dla dorosłych konceptu, włącznie z erotyką, jako tła, jako komponenty niezależne, jako preteksty do wypowiedzenia się na tematy, które były dla niego istotne, żeby się wypowiedzieć, żeby y, nadać temu pewną ekspresję, wyrazić się na przykład w temacie niewłaściwego wychowywania młodych ludzi, czy w temacie edukacji jako takiej, w temacie pisarstwa, czy literatury, środowiska pisarzy, pedagogów. Um, miał coś do przekazania. Nierzadko były to z tego rodzaju takie jakby gorzkie żale. I przekazał to na swój sposób tych powieściach. To, to była ta jego realizacja w tych powieściach dla dorosłych. Czyli taka bardziej formalna, zaadresować coś z perspektywy dorosłego człowieka. Natomiast co ciekawe, dowiadujemy się zaskakującego faktu, iż ta młodzieżowa literatura natomiast, która wydawała mi się dalszoplanowa, tak naprawdę była pisarzowi znacznie bliższa. Poprzez to, że to właśnie w niej realizował swoje marzenia. Hmm. Czyli w tej literaturze dorosłych realizował bardziej się umysłowo, jako człowiek dorosły, formalny. Natomiast w literaturze młodzieżowej realizował się bardziej duchowo, uczuciowo, jako człowiek bez wieku, być może wiecznie młody jako pełen pasji, poszukujący przygód, żądny ich, jako kochający naturę. Więc on stwierdza, że pisał te książki przede wszystkim dla siebie, choć jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że one w jakiś sposób oddziaływują na szczególnie tych młodych czytelników, stąd, stąd jak najbardziej starał się choćby częściowo wpływać na to, jakie to będzie oddziaływanie. Stąd miał tą y, intencję, żeby wzbudzać w czytelnikach pragnienie zdobywania wiedzy, chociażby. Ale nie tylko. To jest też zamiłowanie do natury, do, do bogactwa narodowego, czy jakkolwiek. On nawet w którymś momencie stwierdził, że w ogóle nie był pewien, czy będzie dalej jakby angażował się w te powieści dla dorosłych, gdyż ta młodzieżowa literatura znacznie bardziej mu leżała, gdyż po prostu znacznie lepiej się czuł ją pisząc. To była dla niego realizacja jako taka prawdziwa pasja. I to mi się kojarzy znowu z Andrzejem Filipiukiem. Ja mówiłem już o tym w molium. Zwracałem na to uwagę właśnie, na, na tą analogię, że tak jak Andrzej Filipiuk pisał w dziennik norweski, realizując się w tej książce, właściwie w trylogii, um, jako on, tworząc bohatera, jakim sam by, by chciał być i przeżywając przygody różnorakie, po prostu życie bardziej atrakcyjne. Od takiego szalego, który miał wówczas wokół. Tak tutaj Zbigniew Nienacki u niego również otrzymujemy, co wcześniej w Molium cytowałem zresztą, informację, iż on bohatera Tomasza tak naprawdę skroił jako własny ideał, jako własną wytyczną, jakim chciałby sam być takim skomponował Tomasza i to, czego ten Tomasz doświadczał, to, czym był otoczony, ta natura, styl życia, przygody, mentalność, to wszystko tak naprawdę to, to był on, to był Zbigniew Nienacki, a bardziej precyzyjnie rzecz biorąc, to były jego pragnienia, pragnienia jego serca, tak by można było to interpretować, myślę. Dlatego on się tak bardzo z tym realizował, gdyż to było mu znacznie bliższe. I co ciekawe, tak z innej beczki trochę, w którymś momencie w jednym z wywiadów bodajże on stwierdza, że ten koncept bohatera głównego jego powieści o panu samochodziku, czyli Tomasza, w którymś momencie zaczął żyć własnym życiem, jak gdyby. I to nie Zbigniew dyktował Tomaszowi, jak ma żyć, na kartach jego książki. Co odwrotnie, Tomasz zaczął dyktować Zbigniewowi, jak on ma żyć. I to właśnie było też sporą motywacją do przeprowadzki Zbigniewa na Mazury o czym znacznie więcej opowiadałem w poprzednim molium. Teraz tylko nadmienię, że to był zdecydowanie punkt zwrotny w życiu tego pisarza, który doprowadził go do rozkwitu, do tego najpłodniejszego, najbardziej efektywnego okresu jego twórczości. To był zresztą nie, pod, nie tylko pod tym względem prawdopodobnie najlepszy, najbardziej udany okres w jego życiu. Tam były też inne powody. To, że on tam wreszcie zaczął żyć tak, jakby naprawdę chciał. W środowisku, jakie naprawdę lubił, otaczając się blisko pasjami różnorakimi, które stanowiły namiętności jego serca, to było pisarstwo, ale to były też psy, to była natura, to była woda, pływanie w sporej mierze. Piękne kobiety. To wszystko zaczął wieść to życie, ale o jakim marzył. Ale w którymś miejscu doszparałem się do ciekawej informacji, że powodem, dla którego on się na to wszystko decydował było między innymi to, że poczuł się do tego zobligowany poprzez postać Tomasza która zaczęła jak gdyby żyć własnym życiem. Mówiłem, że Tomasza zaczął komponować jako swój ideal, swoją własną wytyczną. Postać Tomasza zaczął komponować jako postać, jaką sam by chciał być. I ta postać w którymś momencie zaczęła wyznaczać jego ambicje. Nie tylko odwzorowywać, ale i dyktować. I żeby nadążać za tą ambicją, on musiał być wiarygodny. Czuł się jakby w obowiązku do tego, żeby być wiarygodny. Czyli jeżeli miałby pisać o jakichś przygodach, na przykład o obozowym życiu, o pływaniu, życiu nad wodą i tak dalej, to czuł się w obowiązku, żeby sam osobiście doświadczył tego, jak to jest pływać, jak to jest żyć nad wodą, jak to jest obozować. Czyli innymi słowy, nabrać wiarygodności, przesiąknąć samemu najpierw tymi rzeczami, pewnym klimatem, pewną aurą, pewnymi doświadczeniami, żeby przelewając te rzeczy na karty swoich powieści, czynić je jeszcze bardziej autentycznymi, jakby wdrożyć w nie więcej ducha. Hmm. I to w sporej mierze skłoniło go do przeprowadzki, do takiego zwrotu w życiu. Ciekawa motywacja. Wcześniej do niej nie dotarłem. Natomiast na potrzeby kolejnego rozdziału Morium z biegiem czasu, pogłębiając, kontynuując research o Zbigniewie Nienackim dotarłem do takiej interesującej informacji, że to właśnie postać jego głównego bohatera w sporej mierze motywowała go też do, do tego zwrotu życiowego życiu tego. Hmm. Swoją drogą, to ja research o Zbigniewie Nienackim cały czas kontynuuję, gdyż Skoro mam wiele czasu, bo przecież ten cykl o Panu Samochodziku ma w sobie te kilkanaście tomików co najmniej, jeżeli ograniczyć się tylko do pisanych przez Zbigniewa Nienackiego, to i mam sporo czasu do tego, żeby pogłębiać research o Zbigniewie Nienackim i dostarczać różnych kolejnych, jakichś tam nowych ciekawostek na jego temat w rozdziałach na temat Pana Samochodzika. Świetny prezeks. Hmm. Cytat ze Zbigniewa, w którym on się wypowiada na temat literatury młodzieżowej w swojej twórczości. Nurtowi literatury młodzieżowej pozostałem wierny dlatego, że chyba w nim siebie odnajduję najbardziej. Najlepiej czuję się w kostiumie ciągle tego chłopca lubiącego przygody. I dlatego z prawdziwą przyjemnością piszę te swoje książki młodzieżowe o przygodach pana Tomasza. Inny cytat. Poprzez osobę bohatera zachęcam młodzież do gromadzenia wiedzy. Czy jeszcze inny. Tęsknimy za przygodą po to chyba, żeby przekonać się, jacy jesteśmy. Tutaj ciekawie on adresuje koncept przygody jako swoistego weryfikatora nas samych, naszej osobowości. Doświadczanie przygód jako sposobność do tego, żeby się więcej dowiedzieć o tym, jakimi jesteśmy ludźmi jakimi jesteśmy osobami, więcej o naszym własnym charakterze, żeby wyszło w praktyce tak naprawdę, jacy jesteśmy, jak co nam leży. Może pewne okoliczności sprawiłyby, że pewne rzeczy się w nas wyzwolą, objawią, pewne bardziej zweryfikują i tym samym tak czy owak będziemy mogli dysponować znacznie bardziej wiarygodną informacją na nasz własny temat. Ciekawe ujęcie sprawy. Inna dosyć interesująca literacko ciekawostka, to dowiadujemy się w którymś momencie, że bardzo bliskim dla Zbigniewa Nienackiego, właściwie on to określa jako najbliższym ideałowi, po który chciałby sięgnąć, był nikt inny jak Juliusz Werner. No, to, przyznam, mnie dosyć zaskoczyło. Hmm. Juliusz Wern, w którego powieściach swego czasu też się zaczytywałem. Bardzo interesująca postać, być może któregoś razu jakiś mój dedykuje dedykuję temu autorowi. Na swój sposób wizjoner, na swój sposób podobny do Leonarda da Vinci, poprzez to, jak dalece i śmiało jego myśl sięgała. Jak spektakularnie, jak spektakularnie szerokie koła zataczała jego wyobraźnia. Myślę, że Juliusz Wern jest jednym z nielicznych przykładów tak, tak spektakularnej, z rozmachem twórczości. Szczególnie jak na tamte czasy, jak bardzo proroszej, jeżeli zetknąć ze sobą to o czym pisał, a to kiedy pisał o tym. To możemy z zaskoczeniem stwierdzić, jak bardzo proroczym się okazał w swojej twórczości. Zjawisko samo w sobie, dużo by mówić. Hmm. I okazuje się, że z jakichś powodów, których Zbigniew nie precyzował w tamtym konkretnie wywiadzie, z którego się dowiedziałem o tym fakcie, z jakichś konkretnych powodów to właśnie Juliusz Wern był najbliższy Zbigniewowi. Na swój sposób jest to dla mnie sapujące. Dlaczego? Jak on by to uzasadnił. Innym faktem na temat Zbigniewa, do którego się dokopałem, jest to, iż nie cierpiał krytyków literackich. Hmm. No i to będzie wszystko na temat dzisiejszych ciekawostek na temat Zbigniewa. Dzisiaj znacznie mniej niż poprzednio. Hmm. Ale... Zawsze już coś, zawsze jakiś dalszy krok. Być może następnym razem będzie więcej. Zawsze jakieś smaczki. Swoją drogą, to się stało dla mnie dosyć atrakcyjnym. Poznawanie różnego rodzaju ciekawostek i takich właśnie w smaczków na temat osoby stojącej za daną książką. Gdyż zacząłem być może postrzegać te książki jako... Taki integralny, intymny wręcz komponent osoby autora. Wcześniej autor dla mnie nie grał roli. Nie myślałem o autorach generalnie czytając książki. Bardziej brałem je jako odrębne byty, autonomiczne. Natomiast dziś lubię poglądać na to z takiej perspektywy, że książka dana, którą czytam czy słucham, z którą obcuję w taki czy inny sposób, jest tak naprawdę środkiem ekspresji jej autora, jest wyrazem jego osobistej perspektywy, na swój sposób stanowi jakby wycinkiem jego umysłu, jak gdyby skontaktować się z nim telepatycznie. Z jego myślami, z jego poglądami, z jego wyobraźnią, wizją, percepcją, perspektywą. Hmm. Na swój sposób to jest fascynujące, takie ponadczasowe zjawisko, że czytając książkę możesz w każdej chwili wejść, tak jakby w umysł nie tylko głównego bohatera tej książki, ale i w umysł samego jej autora. W tym przecież jest realną postacią i trudno to od siebie, tak naprawdę odróżnić, odseparować całkowicie. Nawet w sytuacji, kiedy autor tworzy bohaterów fikcyjnych, wcale nie autobiograficznie, zupełnie innych od siebie samego, to nadal trudno uwierzyć, żeby było możliwe całkowite odseparowanie perspektywy subiektywnej autora od, od jego własnych bohaterów, od tego, jak zbuduje akcję, jak to wszystko skomponuje, jak potoczy linie fabularne. To wszystko w jaki sposób świadczy o sposobie, na jaki autor postrzega świat i życie oraz jakim w ogóle jest człowiekiem, jaką jest osobą. Hmm. Tak jak pamiętam jak Ming, Mei, Yip, jedna z autorek, o której opowiadałem w Moldium swego czasu, Stwierdziłam w którymś momencie, że ona nie lubi w swoich książkach czegoś, co nie jest happy endem. Ona ceni wręcz happy endy i ona się nie wydaje taką autorką, która by celowo robiła takie zabiegi, które wydają się bardziej sztuką dla sztuki i polegające na tym, że budujesz coś, co wyglądać będzie bardzo obiecujące i pozytywnie, a później dla samego efektu ścinasz to totalnie, co czego bardzo nie lubię, hm. żeby to tak wyglądało. To to się wydaje mi bardzo sztuczne i jak już powiedziałem, taką sztuką dla sztuki budowanie emocji, tani sposób na budowanie emocji, że coś było bardzo obiecujące i mogło bardzo wiele zmienić, a to nagle łup i nie ma. Ming Mei podeszła do tego w taki bardziej ludzki sposób hmm, stwierdzając, że Życie samo w sobie jest wystarczającym wyzwaniem, eufemistycznie mówiąc, wystarczająco wiele w nim cierpienia i dyskomfortu, żeby jeszcze tego dodawać w książkach. To nie znaczy, że jej książki są mlekiem miodem płynące, ale jej, pisząc, kiedy ona pisała, przyświecał jej i przyświeca nadal prawdopodobnie, bo nadal prawdopodobnie chodzi po naszym tutejszym świecie ziemskim, to jej przyświeca inny duch pisząc te powieści. Duch takiego mm, budowania, żeby budować czytelnika, a nie po prostu nim potrząsać. Żeby dawać mu nadzieję, żeby dodawać mu odwagi, wiary w siebie, wzbudzać pozytywne myślenie, a nie walczyć jakby głową ścianę, czy, czy konfrontować, stwierdzać, że... że yy, yy, yy. Znaczy stawiać przed nim życie jako po prostu nieczułego kata wręcz niemal, że może. Czy jakiś survival. To jest istotne w gruncie rzeczy, bo można zrobić zupełnie inne rzeczy z czytelnikiem. Zupełnie inny sposób na niego wpłynąć zależnie od tego, jaką się ma perspektywę, jakie się ma podejście, co się chce przekazać. Okazuje się, że to ma, może mieć kluczowe znaczenie. Jakie intencje posiada autor. Co on chce tak naprawdę przekazywać. Czym się kieruje. I to czuć. Jeżeli nie jest to dosłownie wyrażone, to czuć to pomiędzy wierszy każdej książki intencje autora, jego ducha. Hmm. Tak jak czytając Williama Whartona, czuć to ciepło, jego ciepło, szczerość, prostotę, autentyczną prostotę i szczerość, to po prostu czuć. I to jest bardzo rozpoznawalne. U Ming Mei możemy czuć się bezpieczniej, bo nie będziemy potrząsani dla pieniędzy żeby jak najwięcej osób kupowało książki czy szło do kina dla emocji. Tylko możemy mieć jakby większe przeświadczenie, że dostaniemy coś pozytywnego. Jakiś pozytywny duch, pozytywne, przynajmniej intencje, przesłanki, coś, co przyświecało tym książkom, było pozytywne. Jaką to może robić różnicę? Taka refleksja na koniec. Jeżeli chodzi o zbigniewanie nienackiego. To moja refleksja, przynajmniej po lekturze tych dwóch tomików początkowych jest taka, że dostajemy tam dużo pozytywizmu w gruncie rzeczy. Dużo pozytywizmu i też jakiś rodzaj ciepła i sympatyczności. Gdzieś tam zaszytej w tym wszystkim. Hmm. I to mi się podoba zdecydowanie. Taka pozytywna wibracja. Stąd te książki czyta mi się przyjemnie. Między innymi dlatego. Myślę, że to by było wszystko, co bym chciał powiedzieć. Dzisiaj mam wrażenie, że znacznie krócej nie tyle chodzi mi czasowo, co merytorycznie, krócej o drugim tomie, chociaż bardzo przyjemnie mi się go czytało. I od razu z marszu przeszłem do trzeciego, kolejnego, które od razu rozpoczyna się od epickiej sceny bardzo klimatycznej, gdzie w którymś momencie bohaterowie podróżują nocą przez las samochodem. Rozpętała się burza i to tak bardzo, że zmusiła ich w którymś momencie do zatrzymania się i mamy taką klimatyczną scenę, gdzie oni po prostu stanęli, siedzą w tym samochodzie odosobnieni, samotni podczas kiedy w środku gdzieś lasu, gdzie po prostu droga spływa wodą, wali te pioruny, błyskawice, sam środek burzy, no to bardzo klimatycznie sobie wyobrazić, wejść się wyobraźnią w taką sytuację, a oni tam są i po prostu siedzą w tym samochodzie, niczym w takiej puszce zdani na łaskę matki natury. Hmm ciemnym lesie, gdzie jest tak bardzo ciemno, że już nie można odróżnić nawet lasu od nieba. Hmm. Klimat, klimat już od samego początku. Ach, ach. Więc to był Zbigniew Nienacki i Pan Samochodzik i Skarb Ataneryka. A teraz już chciałbym, zgodnie z tradycją w Molium, przeczytać Tobie kolejny wiersz z moich starszych utworów. Wybieram je sobie losowo, niemalże. Hmm. Takie, w których coś mnie tknęło, coś mnie ujęło, żeby je przeczytać. Jakiś klimat w nich odnalazłem. Dzisiejszy wiersz był napisany 20 lutego 2003 roku, a tytuł nosi z pamiętnika, część druga. Już jestem gotowy. Czemu nie przychodzisz? Nieważne, czy zapiszę ślad, czy nie. To tylko jeden ze skutków ubocznych. Słyszysz? Jestem gotów. Czekam. Tu i teraz. Możesz już przyjść. Moje myśli nienatchnione czekają. Już nie wiem, w którą oglądać się stronę. Dlatego przemykam wśród roztopionej rzeczywistości, co jest snem, a co jawą. Nie myślę nad tym. Nie znam owych pojęć już. Jestem gotowy. Nie przychodzisz. Brakuje jakiegoś światła? Czyżbym był blady w drugą stronę myśl śnienia, Zamykał się w cieniu i w cieniu pragnienia tylko pozostawał? Wiem. Najpewniej tam, na zewnątrz, już nic nikomu nie mówię. Tam, czy tam, czy tam, dzielą sobie światy. Oglądam tylko obrazy we mnie. Zamknąłem się sam, sam na sam z ekranem, w mrocznym, bardzo intymnym kinie własnej duszy. Nie przeszkadzają mi. Oglądam filmy, czuję wątki. Sledzą obrazy, emocje, uczucia. Wszystko to jednak nie spływa z ekranu. Nie jest przemoknięty barwami miłości. Może boję się przyznać. Może nie jestem pewien, czy aby moje kino nadal bogate w dźwięki. Czy nadal wywołuje coś we mnie? Czy tylko siedzę sam pośrodku pewnej wielkości sali, gdzie ciemność przemyka pomiędzy krzesełkami, rozdając środki senne? Czy tylko siedzę sam, wpatrując się w ekran. Nic już nie czuję? Czy tak jest? Cisza. Jasne, nie odpowie mi nikt. Nikt jest obecny. To uzasadnione. Tylko baw i baw się w to wszystko dokoła, a moje filmy wyblakły. Spoglądam na twarz twoją. Nic nie mówię. Bo powiem słowa, wyrzucę uczucia, które porwą mnie tam, dokąd jeszcze nie jestem gotów iść. Więc nic nie mówię. Kto by pomyślał, że tak zapęklony w toku samego siebie teraz. Mi to nie przeszkadza, bo Bóg istnieje. Nie muszę zwalać wszystkiego na Niego, bo nie jestem kimś innym całkiem. Tylko Jego częścią. Wszystko zamarza. Zamarza. Dziękuję Tobie za całą uwagę i za czas spędzony ze mną i z dzisiejszym rozdziałem MOLIUM. w Tobie tradycyjnie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy, zależnie od koordynatów czasowych, z jakich się teraz znajdujesz. Zapraszając jednocześnie do odsłuchania kolejnych rozdziałów MOLIUM z życia MOLA książkowego. Mówił Thomas Lee.